Pracowity, leniwy, gruby, szczupły, wysoki, niski, średniego wzrostu, wesoła, smutna, przystojny, Ładna, brzydka, zmęczony, wysportowany, stary, młody, zdrowa, chora, czysta, brudna.